Początek sierpnia 1945 roku. Archiwalne nagranie modlitwy i błogosławieństwa amerykańskiego pastora Williama Donney dla samolotu i pilota, który zrzucił bombę atomową na Hiroshime. Błagamy Cię, Panie, ażeby ta wojna skończyła się szybko i żebyśmy wreszcie znowu doznali pokoju na Ziemi. Ażeby mężowie, którzy polecą tej nocy, pozostali w Twojej opiece i żeby cało powrócili do nas. Będziemy szli naprzód wierząc w Ciebie w przeświadczeniu, że jesteśmy teraz i powsze czasy pod Twoją opieką. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kapitulacja Niemiec w maju 1945 roku oznaczała koniec II wojny światowej w Europie. Na Pacyfiku wciąż toczyły się zacięte walki amerykańsko-japońskie. Ustały po zrzuceniu bomb atomowych przez lotnictwo USA na japońskie miasta Hiroshima i Nagasaki w sierpniu. 2 września Japończycy podpisali akt kapitulacji. Dziś o drugiej połowie 1945 roku, pierwszych miesiącach pokoju, w których nowa władza Polski kontynuowała reformę rolną, nacjonalizację, określała wytyczne odbudowy kraju na pierwszym zjeździe PPR, była zobowiązana przeprowadzić demokratyczne wybory, choć jednocześnie zaostrzyła walkę z podziemiem, niepodległościowym, partyzantką poakowską i legalną opozycją, której symbolem stawał się Stanisław Mikołajczyk.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 Ostatnim akordem politycznej współpracy Wielkiej Trójki była konferencja w Poczdamie od 17 lipca do 2 sierpnia. Najwięcej czasu poświęcono przyszłości Niemiec i porządkowi w Europie oraz działaniom właśnie na Oceanie Spokojnym. W okupowanej przez aliantów III Rzeszy zwycięskie mocarstwa przystąpiły do planów podziału Niemiec na strefy okupacyjne i przeprowadzenia programu 4D – denazyfikacji, dekartelizacji, demilitaryzacji i demokratyzacji. Jednym z symboli tych działań stały się procesy zbrodniarzy niemieckich zapoczątkowane w listopadzie w Norymberdze. Konferencja Poczdamska była kontynuacją ducha konferencji jałtańskiej, także w sprawach Polski, znajdującej się w sowieckiej strefie wpływów. 17 czerwca w Moskwie rozpoczęły się rokowania Międzynarodowej tzw. Komisji Trzech w sprawie rządu dla Polski, z udziałem starannie dobranej polskiej reprezentacji. W tym samym czasie Stalin zorganizował proces 16 aresztowanych w marcu przywódców polskiego podziemia, których oskarżono o antysowieckie spiski. 21 czerwca w dniu ogłoszenia wyroku przekazano komunikat o porozumieniu w sprawie utworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej. Na jego czele stanął socjalista Edward Supka morawski Wicepremierami zostali członek PPR-u Władysław Gomułka i przybyły z Londynu ludowiec Stanisław Mikołajczyk. Nowy rząd reprezentował Polskę na konferencji w Poczdamie, gdzie rozstrzygały się losy przede wszystkim naszych zachodnich granic, ustalonych ostatecznie na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. Granicę wschodnią przypieczętował układ Polski z ZSRR zawarty tuż po konferencji. To zapowiadało repatriację, przesiedlenia, osadnictwo na tzw. ziemiach odzyskanych. Karol Streicher, który był pracownikiem Ministerstwa Prac Kongresowych w Londynie o początku 1945 roku powiedział. Wyzwolenie Polski spod Niemców coraz bliższe i to przez Rosję. Moi ziomkowie tu w Londynie tego nie widzą. Jutro ruszy na Niemcy ofensywa rosyjska i będzie zwycięska. Połowa Polski jest już uwolniona spod Niemców. Władze polskie, prawda, że komunistyczne, ale polskie już wszędzie rządzą. Czy lepsza, panie profesorze, sowiecka grypa niż niemiecka dżuma? Czy to powiedzenie pasuje do nastrojów w Polsce w drugiej połowie 1945 roku? Sądzę, że jeśli spojrzymy z dzisiejszej perspektywy na instalację nowej władzy na ziemiach Polski, to trudno nam zaakceptować ten czas jako okres, który można by nazwać wyzwoleniem. Skala przemocy, morderstw dyktowanych przez nową władzę z pobudek politycznych. Dziesiątki tysięcy ludzi wtrącanych do więzień, tworzone nowe obozy pracy. Dwie dywizje NKWD, czyli sowieckie dywizje specjalne, które wyłapują żołnierzy polskiego podziemia. Ogromna ilość, o czym też chyba jeszcze będzie okazja mówić, sowieckich doradców, i nadzorców w kluczowych ministerstwach, zarówno jeśli chodzi o wojsko, jak i o Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. To wszystko sprawiało wrażenie, sprawia wrażenie na pewno z dzisiejszej perspektywy tym mocniejsze. Trudno mówić o wyzwoleniu, że mamy rodzaj jakby nowej okupacji. Ale jednocześnie, jeśli spojrzymy z punktu widzenia doświadczeń lat 39-45, które dotykały mieszkańców tego obszaru Polski, który został zamknięty w granicach nazwanych później granicami PRL, to oczywiście można przyjąć, że duża część z tych mieszkańców witała nową władzę jako mniejsze zło w porównaniu z poprzednią okupacją niemiecką. W największym skrócie można by powiedzieć, że dziennie pod okupacją niemiecką ginęło przynajmniej kilkaset osób. W przypadku nowej władzy, która wkraczała na ziemię polskie, na tankach Armii Czerwonej, wciąż opierała się o te tanki, używała ich chętnie, mówię oczywiście przenośnie, mówię o tych dywizjach NKWD chociażby. Skala tej przemocy w oczywisty sposób się zmniejszyła. To już było tylko, w cudzysłowie, można chyba tylko tak powiedzieć z naszej perspektywy, kilkadziesiąt osób zabitych dziennie. I to jest właśnie złożona, Nieprosta odpowiedź na pytanie postawione przez panią redaktor. Pytanie, które bardzo często sobie stawiamy i spieramy się o nie. Czy nowa władza to okupacja czy wyzwolenie? Na pewno wyzwolenie od panowania reżimu niemieckiego państwa nazywanego trzecią rzeszą. Państwa, które chciało w istocie przekształcić cały naród polski. Zredukowany fizycznie do kilkunastu milionów zasób siły niewolniczej. Została ta okupacja zastąpiona stanem, w którym były formalnie, tak jak pisał profesor Streicher, polskie władze. Władze zdominowane oczywiście przez ekipę dobraną ręcznie, można powiedzieć, przez Stalina. Suwerenność tych władz była bardzo względna. Dam jeden przykład, żeby zamknąć odpowiedź na to pytanie, które postawiła pani redaktor. 21 maja na posiedzeniu plenum Komitetu Centralnego PPR, Polskiej Partii Robotniczej, czyli de facto partii rządzącej, którą Stalin wskazał jako swoich, jeśli można tak powiedzieć, reprezentantów. Władysław Gomułka, który był sekretarzem generalnym PPR, po prostu oburzał się na skalę brutalnej ingerencji, sowieckiej dominacji po prostu w codziennym życiu Polaków, w tym czasie, kiedy już wojna formalnie się w Europie zakończyła. I powiedział wtedy wprost, niech nas atakują jako polskich komunistów, nie jako agenturę. A więc sam Gomułka, człowiek, który wprowadzał tę nową władzę w Polsce, uważał, że kontrola sowiecka, bezpośredni nadzór sowiecki i sowieckie ingerowanie po prostu przez Armię Czerwoną, przez NKWD, w życie codzienne mieszkańców państwa, którym formalnie rządził przecież już rząd polski, jak go określił profesor Streicher, że skala tej ingerencji sowieckiej jest zbyt duża, zbyt widoczna i krępująca po prostu dla nowej władzy, którą jakby Gomułka sam to stwierdzał. Słusznie ludność miejscowa, czyli Polacy, traktują jako agenturę, sowiecką agenturę. Gomułce to troszkę przeszkadzało. Historia Żywa Innym ważnym pytaniem tamtego czasu było bić się czy nie bić? Pytanie, które pojawiło się w środowisku akowców, choć AK została rozwiązana. Czy tworzyła się rzeczywista, realna możliwość III wojny światowej? Na trzecią wojnę światową niewątpliwie liczyła mniejszość i to chyba nieduża mniejszość całego społeczeństwa polskiego, które było po prostu śmiertelnie zmęczone drugą wojną światową i na pewno kolejnej hekatomby, kolejnych milionów ofiar sobie nie życzyło. Natomiast dla tych, którzy byli zdeterminowani walczyć o niepodległość Polski, mimo wszystko, mimo tych ofiar, które już zostały w tej walce poniesione przez poprzednich sześć lat, perspektywa odzyskania wolności, a tę wolność, jak się zdawało, można było odzyskać tylko przez konflikt, w którym mocarstwa zachodnie pokonają Związek Sowiecki Stalina, ta perspektywa wydawała się jedyną nadzieją. A więc byli tacy, oczywiście byli tacy, którzy liczyli na ten konflikt, ale powtórzę raz jeszcze, stanowili oni mniejszość i częściej chyba decyzja, by pozostać w lesie, by walczyć dalej z bronią w ręku, wynikała nie tylko z tej determinacji, z nadziei na wojnę światową ale z poczucia braku wyjścia. Bo jakie było wyjście? Mimo okłaszanych kolejnych amnestii, praktycznie rzecz biorąc było niemal pewne, że po wyjściu z lasu, po ujawnieniu się, prędzej czy później trafi się do więzienia, z którego szansa na wyjście, powiedzmy, że dała się ocenić jako pół na pół. A więc w takiej sytuacji wielu ludzi, dowiadując się zresztą o losach tych, którzy już się ujawnili, i którzy dostali się z powrotem do więzień organizowanych, czy to przez NKWD, czy do obozów przejściowych. Przypomnijmy, że w Polsce w 45 roku było kilka obozów dla żołnierzy podziemia polskiego niepodległościowego, nadzorowanych i organizowanych wyłącznie przez władze sowieckie, przez NKWD, z których polscy bohaterowie czasu II wojny światowej byli wysyłani w głąb Związku Sowieckiego. To były dziesiątki tysięcy takich ludzi. Przypomnijmy choćby symbolicznie te datę, 9 maja, przez Związek Sowiecki w strefie jego dominacji, obchodzony przez następnych kilkadziesiąt lat jako dzień zakończenia wojny w Europie, triumfu nad Niemcami. To jest jednocześnie dzień, w którym żołnierze Połakowskiego podziemia odbili 102 więźniów w stoku, a ledwie kilkanaście dni później, 21 maja, akcja kierowana przez porucznika Edwarda Wasilewskiego wichurę, Dowódcy oddziału poakowskiego działającego w terenie w Polsce centralnej, wyzwoliła 1400 więźniów zorganizowanego przez NKWD dla rozbrajanych w obozu koncentracyjnego w Rembertowie. Takie były realia. I w tej sytuacji, czy oddamy się sami do obozu, z którego wywiozą nas gdzieś do Rosji Centralnej albo do Rosji Północnej, wyłapywanych hakowców tam kierowano już nie gdzieś na daleką Syberię, rzadziej w każdym razie. Częściej do Workuty, czyli sam kres północno-wschodni Europy, tej geograficznej Europy, czy rzadziej także do Kazachstanu, a więc czy zgodzić się na taki los biernie, czy walczyć dalej. To był wybór tragiczny, bardzo trudny, którego nie da się sprowadzić do wyboru politycznego, czy do nadziei na trzecią wojnę światową. To był wybór między walką do końca, walką, w której ocali się przynajmniej honor, i kapitulacją, która może nie uratować życia. 18 czerwca 1945 roku rozpoczął się proces 16 podstępnie zwabionych na spotkanie w Warszawie i porwanych do Moskwy przez NKWD przywódców polskiego państwa podziemnego. Jednym z nich był Adam Bień, działacz Ruchu Ludowego. Wiele razy takie pytanie mi zadają, dlaczego Wy byliście tacy głupi, żeście tam poszli. Na dziś to ja tak oceniam rzeczywiście, że to była głupota. No ale wtedy to wszystko była niewiadoma. Wyrok ogłoszono 21 czerwca 26 burza z piorunami, gradem i ogromnym deszczem. Znalazłem się w sytuacji, kiedy mam siedzieć 5 lat. To nie było to nic wesołego, ale jak tego wszystkiego wysłuchałem grzmotów i tego deszczu, tak mi się jakoś zdawało, że okazuje się, że jednak jest coś takiego, co panuje nawet nad tym wszystkim, co tutaj jest. Jakoś mnie nastroiło optymistycznie. Tymczasem w Moskwie 17 czerwca rozpoczęły się rokowania Międzynarodowej Komisji Trzech z udziałem przedstawicieli zwycięskich mocarstw w sprawie rządu dla Polski dobrano starannie polską reprezentację, różnorodną politycznie, ale w tym samym czasie Stalin zorganizował proces 16 Proces aresztowanych w marcu przywódców polskiego podziemia. Czy to był zbieg okoliczności, czy jedno służyło drugiemu? Stalin lubił taką grę symboli, tak jak 3 maja 1945 roku, czyli w dniu Polskiego Święta Narodowego, w którym wspominamy przede wszystkim znaczenie Konstytucji z 1791 roku jako aktu niepodległości Polski od rosyjskiej dominacji. Faktycznie to Stalin mianował, formalnie robiły to władze w Warszawie. Mianował marszałkiem Polski, naczelnego dowódcę Ludowego Wojska Polskiego, starego agenta NKWD Michała Role Rzymierskiego. Prawda? No to było pohańbienie polskiego munduru, pohańbienie tytułu marszałka Polski. Po Piłsudskim ktoś taki jak Rzymierski 3 maja był mianowany na ten najwyższy stopień w wojsku polskim. I podobnie było z tą dużo ważniejszą sprawą, o którą pyta pani redaktor, a więc z jednoczesnym przeprowadzeniem, zgodnie z wcześniejszymi oczywiście ustaleniami, z jałty ustaleniami Stalina z Churchillem i prezydentem Rooseveltem, który już oczywiście w maju 1945 roku nie żył, zastąpił go wiceprezydent Truman. Te ustalenia z Jałty, przypominam, mówiły o stworzeniu rządu, który uzupełniony zostanie, a raczej zrekonstruowany całkowicie w stosunku do tego rządu, który powołał faktycznie Stalin bez żadnej konsultacji z mocarstwami zachodnimi czy z rzeczywistymi siłami politycznymi w Polsce. A więc ta bardzo ważna Narada dotycząca przyszłego kształtu, realnego kształtu życia politycznego w Polsce, jaka odbyła się od 17 do 21 czerwca w Moskwie, jednocześnie odbywa się z procesem, w którym przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, polityczni i wojskowi, z delegatem rządu na kraj Janem Stanisławem Jankowskim, z dowódcą Armii Krajowej, generałem Okulickim Niedźwiadkiem, i czternastoma innymi przywódcami najważniejszych stronnic politycznych działających w podziemiu, niepodległościowych oczywiście, staje przed Trybunałem Sowieckim, czyli Trybunałem Obcego Państwa i jest traktowana jako po prostu nowi poddani Stalina, których wolno nie tylko upokorzyć, ale skazać, choćby nawet i na śmierć. Takie wyroki akurat nie zapadły zapadły Wysokie wyroki, ale bez kary śmierci trzech skazanych w procesie 16. Nie wyjdzie już na wolność z moskiewskiego więzienia. W dość tajemniczych okolicznościach umrze 24 grudnia. Podobno 46 roku generał Okulicki nie doczeka także wolności delegat rządu na kraj, ani też wybitny działacz Stronnictwa Narodowego Stanisław Jasiukowicz. To właśnie miało upokorzyć Polskę, upokorzyć przede wszystkim Społeczeństwo polskie pokazać mu, że rządzi Stalin i może zrobić co zechce. Jeżeli teraz gości w Moskwie, jednocześnie przedstawicieli tych partii, które zdecydowały się brać udział w tworzeniu nowego rządu, to właśnie w tym cieniu procesu toczącego się jednocześnie w Moskwie wiadomo było, że akceptują rezygnację suwerenności. Pani redaktor użyła określenia, właściwie została dobrze dobrana, czy starannie dobrana ta wielopartyjna, czy różnorodna politycznie reprezentacja. Czy nie zgadza się pan profesor z takim sformułowaniem? No, myślę, że można je potraktować chyba tylko ironicznie, bo przypomnimy, że oczywiście z rządu lubelskiego to byli Bierut, Gomułka, Osóbka-Morawski oraz Władysław Kowalski, komunistyczny agent czterech tak zwanych demokratycznych działaczy z Polski. Władysław Kiernik, ludowiec, autentyczny, członek PPS Zygmunt Żuławski, także autentyczny PP-sowiec, niepodległościowiec. I dwóch apolitycznych profesorów, którzy nie mieli żadnego znaczenia, rzecz jasna, w całej tej zabawie. Profesor Stanisław Kutrzeba, bardzo czcigodny i wybitny historyk prawa. Profesor Adam Krzyżanowski, który był jednym z najwybitniejszych ekonomistów polskich. Tak się złożyło, że jako prawnik jednocześnie egzaminował moją mamę na studiach prawniczych na ujocie, więc parę anegdot o nim od mojej świętej pamięci mamy jeszcze pamiętam. Ale ci dwaj wybitni profesorowie byli wyłącznie tłem, marionetkami. Profesor Krzyżanowski wspominał nawet, że Stalin osobiście zapytał go, czy ma jakieś życzenie. Stalin, właściwie każde życzenie, jak się zdawało, mógłby spełnić. Profesor Krzyżanowski z godnością odparł, że poprosi o filiżankę herbaty, którą Stalin mu osobiście zresztą podał. Ale tego rodzaju anegdoty na bok odkładając, tę grupę uzupełniał jeszcze najwybitniejszy chyba mason II Rzeczpospolitej, Henryk Kołodziejski, dyrektor Biblioteki Sejmowej. Natomiast szczególnie, powiedziałbym, niereprezentatywnie wyglądała grupa z rządu emigracyjnego, czy z emigracji może tak powiedzmy. Bo byli to Mikołajczyk, oczywiście to postać bardzo ważna, kluczowa. Jan Stańczyk z PPS, nastawiony konsekwentnie na emigracji, na porozumienie ze Związkiem Sowieckim i Antoni Kołodziej, komunistyczny działacz polityczny. No gdzie stronnictwo narodowe, gdzie mocniejsza reprezentacja autentycznego PPS-u, gdzie autentyczna reprezentacja stronnictwa pracy, bardzo ważnego przecież w układzie rządowym w Londynie. No można by tak wymieniać cały szereg środowisk politycznych, które zostały całkowicie wyeliminowane z tworzenia tego nowego rządu. Pod tym względem rzeczywiście ta reprezentacja, z którą ustalano kształt nowego rządu w Polsce była dobrze dobrana. No i trzeba też powiedzieć, że samo miejsce, czyli Moskwa, gdzie kilka ulic dalej rozgrywa się proces 16, przesądzała o tym, kto naprawdę rozdaje karty w tym nowym rządzie. To robił Mołotow, prowadzący obrady w tej sprawie. Ambasador brytyjski nie miał nic do powiedzenia, a ambasador amerykański Harry Hopkins odegrał wyjątkowo żałosną rolę w tych negocjacjach człowieka, który całkowicie legitymizował działania Mołotowa. Brutalne działania Mołotowa, które miały po prostu doprowadzić do stworzenia rządu absolutnie pewnego, podporządkowanego Moskwie. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia żywa. Mówi Edward Osóbka Morawski. Śmiało i z wiarą wracamy w jak najpomyślniejszą przyszłość narodu i państwa. Na czele tymczasowego rządu jedności narodowej powołanego w Moskwie stanął socjalista Edward Subka-Morawski. Stalin przekręcał jego nazwisko na Aszybka. Czy ten rząd był listkiem figowym na konferencji w Poczdamie, gdzie decydowały się przecież, jeżeli to dobre słowo, przede wszystkim losy naszych zachodnich granic ostatecznie ustalonych na Bałtyku, Odrze i Nysie Użyckiej. Stąd ten pośpiech w tworzeniu nowej władzy w Polsce? Tak, na pewno koincydencja, czy raczej porządek pewien chronologiczny, tak to nazwijmy, wydarzeń, a więc poprzedzająca zaledwie o niecały, praktycznie rzecz biorąc miesiąc, konferencję w Podżdamie, ta konferencja moskiewska, na której powołano nowy rząd w Polsce. Istotnie miała postawić już niejako przed kolejną konferencją Wielkiej Trójki przywódców moca zachodnich przed faktem dokonanym w sprawie polskiej. Już jest rząd, już właściwie jest przyklepany przez ambasadora Stanów Zjednoczonych i przy biernej postawie także brytyjskiego ambasadora, a zatem już o sprawach politycznych polskich, wewnętrznych nie rozmawiamy. Oczywiście z Jałty pozostało jeszcze to formalne zobowiązanie, że nowy rząd doprowadzi jak najszybciej do wolnych, demokratycznych wyborów i to będzie problem istotny przez następne trzy lata. Polska będzie ostatnim krajem w całej Europie Wschodniej, czy środkowo-wschodniej, gdzie zostaną przeprowadzone wybory po maju 1945 roku. Tyle po prostu czasu trwać będzie Polityczne przygotowanie niejako w wyniku tych wyborów, jakiego życzył sobie Stalin, ale o tym będziemy mówili później. Natomiast rzeczywiście konferencja w Poczdamie nie debatowała, a raczej zebrani tam przywódcy, czyli Stalin, Truman i najpierw Churchill, a potem, kiedy w trakcie tej konferencji przegrał wybory odbywające się właśnie w Wielkiej Brytanii, Churchilla zastąpi szef Labour Party, Clement Attlee. Otóż na spotkaniach Wielkiej Trójki dyskutowano już raczej istotnie tylko kwestie granic, tu już Brytyjczycy zwłaszcza obawiali się, że przesunięcie maksymalne granicy polskiej na zachód może po prostu oznaczać przesunięcie wpływów sowieckich maksymalnie na zachód i obciążyć w ten sposób Niemcy do takiego stopnia, że przestaną one odgrywać rolę, o jakiej Churchill już wtedy myślał, rolę zapory przed dalszą sowiecką ekspansją. Stąd to właśnie Stalin mógł wystąpić w roli obrońcy jak najszerszych polskich granic na zachodzie. Kluczowe było to, że granice te nie zostały jednakże formalnie uznane. Stalin przesuwając Polskę nad Odrejnysę Łużycką uzależnił ją całkowicie od poparcia Związku Sowieckiego, ponieważ mocarstwa zachodnie, ani same Niemcy w tym momencie przecież jeszcze pozbawione jakiegokolwiek głosu, nie uznały tej granicy. Zatem jak długo nie było formalnego uznania granicy, tak długo Polska jakakolwiek by nie była, musiała oglądać się na Moskwę jako na patrona swoich geopolitycznych interesów. A przypomnijmy, że granica zachodnia Polski została uznana, uwaga, uwaga, tak jest w 1990 roku dopiero. No tak, choć Gomułka długo pracował nad układem z roku 1970. Tak, to był bardzo ważny układ, ale on nie zamykał jeszcze do końca formalnie sprawy uznania polskiej granicy, zamknął ją ostatecznie dopiero Układ premiera Mazowieckiego z kanclerzem Helmutem Kohlem. Niemniej jednak, ile jest złośliwości, a ile, no być może, prawdy w stwierdzeniu, że to Stalinowi zawdzięczamy powrót do macierzy ziem piastowskich, powrót do Polski? No cóż, myślę, że Stalinowi zawdzięczamy utratę 50% terytorium II pospolitej, Bo tyle Stalin zabrał na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow i tyle utrzymał na mocy porozumień z mocarstwami zachodnimi, w Teheranie przede wszystkim. To, że Polska zamiast ziem zabranych przez Stalina, zamiast Wilna i Lwowa, mówiąc najkrócej, otrzymała Wrocław i Szczecin, było decyzją wynikającą nie tylko z łaski Stalina, ale przede wszystkim z faktu, że i tak na paradoks musiało zakrawać, że pierwszy kraj, który stawił opór Hitlerowi, pierwszy członek koalicji antyhitlerowskiej wychodzi z drugiej wojny światowej pomniejszony, pomniejszony o połowę. Żeby zmniejszyć tę no, jawną, krzyczącą niesprawiedliwość, mocarstwa zachodnie, niezależnie od tego, co myślały o sprawiedliwości, że tak powiem, tego rozwiązania granicznego, musiały zaakceptować przesunięcie granic Polski na zachód. I musiałyby to zrobić z pewnością także i bez Stalina. Pytanie oczywiście, jak daleko te granice Polski na zachodzie byłyby po wygranej przez Polskę, formalnie przecież wygranej przez Polskę, II wojnie światowej gdyby nie rozgrywka polityczna Stalina. Sądzę, że na pewno opolszczyzna, na pewno duża część Pomorza Środkowego znalazłyby się w granicach Polski. Pytanie o Wrocław, a już na pewno pytanie o Szczecin, pozostaje otwarte. To, że Szczecin, Świnoujście znalazły się w granicach Polski zostało rzeczywiście zdecydowane i przeforsowane przez Stalina, właśnie jako rodzaj dodatkowego zabezpieczenia geopolitycznego, który utrzyma Polskę przy Moskwie. Jako rodzaj tego szantażu dajemy wam tak dużo kosztem Niemiec, że żadne Niemcy się z tym nie pogodzą, a skoro żadne Niemcy się z tym nie pogodzą, to będziecie wy Polacy musieli zawsze patrzeć na nas, Rosjan, czy raczej na Związek Sowiecki, jako jedynego gwaranta waszej integralności terytorialnej w nowym kształcie. Taka była gra geopolityczna Stalina i ona rzeczywiście okazała się, można powiedzieć, skuteczna. Dlaczego o granicę wschodnią przypieczętował Układ Polski ze Związkiem Sowieckim zawarty dopiero po konferencji poczdamskiej? Oczywiście sprawa była bardzo trudna do przedstawienia polskiej opinii publicznej. Sprawa zgody, potajemnie udzielonej formalnej zgody przez ekipę Bieruta-Gomułki instalowaną przez Stalina w Polsce od 1944 co najmniej roku. Zgody na zabór przez Związek Sowiecki połowy polskiego terytorium. W momencie, kiedy już zostało ogłoszone, że Polska dostaje właśnie owe 100 tysięcy km kwadratowych, mniej więcej dokładnie około 105 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni na ziemiach zachodnich i północnych kosztem Niemiec, Łatwiej było ogłosić decyzję, że no cóż, musimy zrezygnować ze 188 tysięcy kilometrów kwadratowych, które tracimy na korzyść Związku Sowieckiego. Tym bardziej, że był to już rząd formalnie uznany. Mówię teraz o rządzie jedności narodowej, tym utworzonym właśnie w Moskwie w cieniu procesu 16 w czerwcu 1945 roku. Rząd uznany przez mocarstwa zachodnie, a więc jego sankcja, jego zgoda na oddanie połowy polskiego terytorium na wschodzie była niejako automatycznie sankcjonowana przez wszystkie mocarstwa, zarówno zachodnie, jak i przez Związek Sowiecki, bo mocarstwa zachodnie uznały, bardzo szybko uznały rząd jedności narodowej i Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, oczywiście jeszcze szybciej Francja, i nawet Chiny Chankajszeka ten rząd uznały, cofając automatycznie uznanie dla rządu polskiego, który wciąż przecież istniał, legalny rząd polski w Londynie. Wielokrotnie podczas naszych spotkań pan profesor podkreśla, że Polska została oddana przez Zachód Stalinowi. Skąd zatem taka postawa USA i Wielkiej Brytanii Ponieważ oba kraje oprotestowały nową władzę za łamanie postanowień z Jałty o swobodzie kształtowania systemu partyjnego w naszym kraju. Nie, ja bym tak w każdym razie swojego stanowiska nie streszczał, że uważam, że przede wszystkim o losie Polski zadecydowała postawa mocarz zachodnich. Nie, no decydowało przede wszystkim zwycięstwo militarne Stalina w Europie Wschodniej, i zajęcie tych terenów, które obejmowały w całości ziemię polskie. Przez Armię Czerwoną i słabość oporu mocarstw zachodnich w przypadku zmiany terytorialnej kształtu państwa polskiego, tego oporu nie było w ogóle. Natomiast w przypadku oporu wobec kształtu wewnętrznego, politycznego, tej Polski przesuniętej na zachód przez Stalina, opór jednak był ze strony mocarstw zachodnich. Przede wszystkim Churchill próbował przeciwstawić się temu, dość konsekwentnie trzeba powiedzieć. Churchill no, po to pchał Mikołajczyka niejako najpierw na rokowania do Moskwy ze Stalinem, a potem z nadzieją, że Mikołajczyk odegra istotną rolę polityczną w Polsce. Po to jakby forsował to Churchill, bo liczył, że Mikołajczyk w największym skrócie będzie jakby reprezentował Polskę demokratyczną, Polskę w pewnej ciągłości politycznej z rządem reprezentującym ją przez całą drugą wojnę światową w Londynie i ocali przynajmniej jakąś część związków Polski z Zachodem. Także tutaj niewątpliwie Churchill do tego dążył dość konsekwentnie. Był słaby, osamotniony, po pierwsze dlatego, że nie miał żadnego wsparcia ze strony prezydenta Roosevelta, dopóki ten żył. Nic nie obchodziła Roosevelta przyszłość wewnętrzna Polski. Tutaj głównym oskarżonym, że tak powiem, Mojej w każdym razie wyobraźni politycznej w tej sprawie jest Roosevelt, nie Churchill. W sprawie sprzedania Polski, jeśli idzie o wewnętrzny kształt i oddania jej Moskwie. Churchill był także słaby, dlatego że, jak już wspomniałem, przegrał wybory. Latem 1945 roku, i w związku z tym jego następca Clement Attlee z Labour Party, chociaż nie był wcale jakimś prosowieckim przywódcą, po prostu nie miał ani tego autorytetu, ani też nie miał no, żadnego doświadczenia w prowadzeniu m.in. sprawy polskiej ze Stalinem. Tu więc odpadła szansa na bardziej efektywną, konsekwentną politykę. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że w Jałcie mocarstwa zachodnie jednak zawarowały sobie w porozumieniu ze Stalinem dotyczącym Polski, to, że Polska będzie rządzić się na sposób demokratyczny, że zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory. Hipokryzja polegała na tym, że przymykano oczy na fakt, że o kształcie tej demokracji, o kształcie tych wyborów będą jednak decydowali ludzie wstawieni do Warszawy przez Stalina, a przede wszystkim będzie decydował zasięg okupacji Armii Czerwonej. A więc z jednej strony upomniano się w Jałcie formalnie o przyszłość demokracji w Polsce, można by tak to szumnie, ale właściwie zgodnie z intencjami nazwać. Ale faktycznie już w Jałcie no niewątpliwie trzeba było zdawać sobie sprawę z tego, że przyszłość tej demokracji nie będzie się rysowała różowo, jeżeli będzie, tak jak to było w 1945 roku, na ziemiach polskich, tych już przesuniętych na zachód, uznanych w nowym kształcie terytorialnym. Dziesiątki wojskowych komendantur Armii Czerwonej, dwie dywizje NKWD, o których już wspominałem, będzie po prostu kontrola nie tylko polityczna, ale i militarna ze strony Związku Sowieckiego. Trudno było oczekiwać w takiej sytuacji ze spokojem, o tak bym powiedział, ze spokojem na wykonanie tej części umów jałtańskich dotyczących Polski. I to właśnie było powodem, że choć będą pojawiały się interwencje w tej sprawie, zwłaszcza ze strony nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo Harry Truman w odróżnieniu od swojego poprzednika, Franklina Delano Roosevelta, nie ufał ani przez moment Stalinowi i wiedział, że Stalin chce nie tylko prowadzić swój rodzaj rządów do Polski i do całej Europy Wschodniej, ale zakładał Harry Truman, że realnej współpracy ze Stalinem nie uda się nawiązać i nie mylił się oczywiście. I pamiętajmy, że jednym z pierwszych źródeł konfliktu na linii Waszyngton-Moskwa właśnie od momentu, kiedy Truman przejął obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, była właśnie sprawa polska. Awantura, jaką zrobił Truman Mołotowowi, kiedy ten gościł w Waszyngtonie przed konferencją inaugurującą działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco, to właśnie Truman zaczął w bardzo ostrym tonie pytać Mołotowa o to, co Związek Sowiecki robi z Polską w największym skrócie, bo Trumanowi się to nie podobało. No ale cóż, Truman też patrzył na sprawy polskie przez pryzmat interesów amerykańskich. Właśnie o to chciałam zapytać. Czy na to, co działo się w Polsce w drugiej połowie 1945 roku, mogły mieć wpływ działania amerykańsko-japońska wojna na Pacyfiku, a wcześniej konferencja Poczdamie w sprawie przyszłości Niemiec, planów podziału III Rzeszy na strefy okupacyjne i przeprowadzenia programu 4D? Zwłaszcza ta pierwsza kwestia miała bezpośredni wpływ na... Można tak powiedzieć najpierw postawę Roosevelta w Jałcie, gdzie Stalin już się zobowiązał do uderzenia na Japonię, kiedy zakończą się działania wojenne w Europie. A potem już na konferencji w Poczdamie przez Trumana, kiedy działania wojenne w Europie już były zakończone, no ale trzeba było naciskać na Stalina, by ten naprawdę już przerzucił siły Armii Czerwonej i uderzył na półtora milionową Armię Kwantuńską, tak zwaną armię, ogromną armię lądową, którą Japonia miała rozlokowaną na terenie Chin Północnych. Gdyby Związek Sowiecki nie uderzył na tę armię, Truman mógł zakładać, że trzeba będzie walczyć przeciwko niej siłami amerykańskich chłopców. Tego wolał uniknąć. Oczywiście Truman wiedział już w Poczdamie, że przeprowadzono pierwszy udany test bomby atomowej na tajnym poligonie w Newadzie. I nawet dyskretnie powiedział o tym Stalinowi w czasie jednego z Rautów. Podżdamiem, testując Stalina pod tym względem, czy zrobi ta wiadomość na Stalinie jakieś wrażenie. Powiedział po prostu o nowej broni, niesłychanie silnej pod względem rażenia. Stalin po prostu udał, że nie słyszy. Udał, że nie słyszy, bo już oczywiście o wszystkim doskonale wiedział dzięki swojej agenturze rozlokowanej w projekcie Manhattan, budującym bombę atomową. Stalin po prostu nie chciał dać się zaszantażować tym, że Stany Zjednoczone mają teraz nową, potężną broń. A Truman jeszcze w tym momencie nie wiedział. W tym momencie, to jest w czasie rozmów w Poczdamie, nie wiedział, że zrzucenie dwóch bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki rzuci jednak na kolana. Japonię i spowoduje, że ta podda się już bez dalszej walki Stanom Zjednoczonym i że w związku z tym wejście Związku Sowieckiego do wojny przeciwko Japonii, które nastąpiło 15 sierpnia, nie będzie miało już absolutnie żadnego znaczenia dla kapitulacji Japonii. Tak to się akurat ułożyło, ale tego kilka tygodni wcześniej w Poczdamie Truman nie mógł przewidzieć. Była to audycja Historia Żywa